Mowy poza ciałem. OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała. Witam Państwa w kolejnej audycji Infa. Dzisiaj gościmy koleżankę Konchitę. Dzisiaj zastanawiamy się wspólnie na temat zjawisk artystycznych: jak tworzyć, jak przebiega proces tworzenia i jaką. Co zrobić, żeby w ogóle te obrazy czy wiersze nabrały jakości, były piękne i dostarczały nam satysfakcji. Witam Cię, Conchita. Proszę, proszę. Co ciekawego Warszaje. w Warszawie? Końce tak świeci i, i tworzą się artydzieła właśnie. Przypominam sobie taką historię, którą wspólnie z Conchitą przeżyłem, Conchitą. Otóż któregoś dnia, gdy jabłonka obrodziła i było strasznie dużo jab jabłek na niej, zacznę się nie wręcz, zbierałem je i wieczorem... Obierając, przygotowując konfitury, narzekałem, że na co mi ich tyle, po co tego nie potrzebuję i chętnie bym się ich pozbył, komuś rozdał i ubolewałem nad tymi jabłkami poszedłem spać, co się okazało. W tej samej nocy... Proszę, Gonchita. W tej samej nocy miałam dziwny sen, w którym pojawił się właśnie zbysz Przywiózł mi całą naczepkę pełną jabłek. Tak, oczywiście, snów mieliśmy więcej, bo eksperymentowaliśmy razem właśnie taką telepatią, z kontaktami mentalnymi przez sen. I też mieliśmy dużo różnych jakby potwierdzeń, dużo inspiracji przekazywaliśmy sobie nawzajem w ten sposób. Także motywy z obrazów i generalnie sam też samą inspirację, sam zapał tak, też, też dobrze od Zbyszka, że tak powiem, wszedł do mnie. Jest coś takiego, że w czasie wspólnych eksperymentów Staraliśmy sobie przekazać pewne myśli, pewne idee i po jakimś czasie dostawaliśmy przedziwne potwierdzenia. Było tak, że na przykład ktoś sobie wyobraża jakieś kolory, jakieś kształty i formy, a druga osoba nie wiadomo jakim sposobem, co było jej źródłem, została zainspirowana i realizowała to na papierze czy pisała wieżę. Słyszałem Konhita od znajomych, że dostałeś jakąś nagrodę za tomik poezji. Czy mogłabyś coś bliżej o tym opowiedzieć? Tak rzeczywiście wydałam tomik wierszy, ukazał się nakładem wydawnictwa Stafeta i dostałam za niego nagrodę za najlepszy debiut. To była nagroda miasta, stalowa Wola, w którym mieszkałam. No i to oczywiście było fantastyczne. Miałam silne odczucie piękna, to piękno widziałam wtedy wszędzie, i to było tak silne doznanie wewnętrzne, takie wzmocnione jakby doświadczanie rzeczywistości, że ja to po prostu przelewałam na papier, gdyż nie wiedziałam, co z tym zrobić. Dlatego te moje wiersze są bardzo specyficzne. One nie mówią o czymś, o jakichś tam ideach, o miłości. One są zapisem jakby tych stanów świadomości. Czy istnieje jakaś możliwość dla słuchaczy, by się zapoznać z treścią Twoich wierszy? Mój tomik wierszy dostępny jest na moim blogu, który można znaleźć pod adresem aneta Można tam znaleźć również moje najnowsze obrazy. Przez wiele lat, zajmując się zawodowo sztuką, wielokrotnie szarpałem się z jakimiś i byłem niezadowolony ze swojej pracy i po wielu latach starań osiągnąłem pewien poziom, który powinien mnie zadowolić, a jednocześnie jednak coś mi ciągle brakowało. Brakowało mi tego tej radości i satysfakcji z pracy twórczej. Wykryłem, że ona musi w ogóle iść w parze z efektem. Jaki osiągamy w czasie pracy twórczej. Jest to rodzaj luksusu emocjonalnego, którym doświadczamy radość z pracy. Myślę, że ta radość twórcza, tak jak mówisz, ona nie wynika z efektów tworzenia, ona jest tak jakby stanem wewnętrznym, do tego, który jest w nas, to jest stan jakiejś nieograniczonej twórczości, inspiracji, do którego się dokopujemy i wtedy no nie wiem, zmienia się nam nasz stan świadomości, wszystko staje się wyraźniejsze, mocniejsze, po prostu kolory buzują w stanie, naprawdę można stworzyć coś coś fajnego. Nawet jeśli na końcu coś tam nie wyjdzie, bo na przykład wytrącimy się za szybko z tego stanu, później mamy wrażenie, że te, to dzieło, które nam się udało stworzyć, jest czymś zapisem jakiegoś fantastycznego procesu twórczego. Parę razy robiliśmy takie eksperymenty, że ja wyobrażałem sobie jakieś obrazy. Zapraszałem was na wernisaż astralny, i zapraszałem was do moich wnętrz, które ja dekorowałem. Zdarzało nam się tak, że osoby rzeczywiście później miały w czasie nocy jakieś przygody senne i opowiadały, wręcz z dokładnością, co się w tych wnętrzach znajdowało. Opowiadały, opisywały sytuację, w której te wnętrze było malowane, opisywały stany emocjonalne, opisywały wposażenie tych wnętrz. Pamiętam, że kiedyś robiliśmy eksperyment i zaprosiłem ciebie właśnie na taki wernisaż. Czy przypominasz sobie to? Tak, tylko że to była podróż mentalna tak zwana, czyli po prostu usiadłam, skupiłam się i zobaczyłam rzeczywiście to wnętrze, które mi chciałeś przekazać, no i konkretne zdarzenia, które tam miały miejsce i rzeczywiście potwierdziłeś, że tak tak, tak właśnie było. Konkretnie chodzi o płomienie, jakby to były pomarańczowe płomienie, które tam wszędzie buzowały. Możesz potwierdzić właśnie, co tam się działo w tym, w tym O, wnętrzu. super. Dob dobrze, że sobie to przypomniałaś, bo wypadłem z głowy. A więc, proszę Państwa, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jestem na budowie w Szwajcarii na dyskotece na której wypalana była farba na podłoże. Wielkim palnikiem, płomieniem na 2-3 metry wypalano smowę, by później położyć na niej yy, drewno, deski. Całe wnętrze było, miało być pomalowane na pomarańczowo. No teraz sobie przypominam, że rzeczywiście ja sobie leżałem chyba na kanapce, leżałem sobie na jakiejś ławce. Tak, leżałem sobie na kanapce, bo pamiętam to też. I że... wyobrażałem sobie coś, wyobrażałem sobie wnętrze i zastanawiałem się, jaki kolor przygotować na ściany. I z... no, no, no właśnie to było to. I ty zaskoczyłaś mnie wtedy tą relacją. Było super perfekcyjne trafienie, jedne z lepszych, jakie słyszałem. A pamiętasz coś jeszcze z tej przygody? Miłeś się i pokazałeś mi dyskotekę. W której była bardzo specyficzna dziewczyna, no i ta dziewczyna mi się śniła dalej. W każdym razie obudziłam się i, i wtedy zajrzałam na Twój blog. Zamieściłeś wtedy zdjęcia z tej dyskoteki i zdjęcie tej dziewczyny wisiało rzeczywiście na ścianie. I to była dokładnie ta sama osoba. Ten sam wygląd, tylko w moim śnie. Ona ożyła, jakby działała, a u ciebie wisiała na ścianie. Mam taką ciekawą uwagę dotyczącą inspiracji gdyż, że tak powiem, źródła moich inspiracji są no, rozległe. że Poczułam jakby właśnie połączenie z, ogólnie z inspiracją malarzy jakby z przeszłości i później y, mogłam jakby w sobie odtwarzać stany wybranych, bliskich mi malarzy. Stany psychiczne, które mnie inspirowały do malowania właśnie w ich sposób. Wiesz co, rzeczywiście ja też coś takiego miałem. Kiedyś wyśniłem sobie spotkanie z jakimś malarzem renesansowym, co było dziwne, było tak realistyczne. Spotkałem go, w do jakichś wielkich wnętrza tam malarze malowali swoje rzeczy na ścianach Jak akurat malowali to zagadnienie, nad którym ja pracowałem nad przestrzenią i głębią Toż mi się to spodobało, mogłem obserwować nie trwało to długo, może nie więcej niż 50 sekund, ale widziałem doskonale tą całą głębię na której ja pracowałem, której nie mogłem osiągnąć I widziałem środki, sposoby w jaki sposób oni to osiągali, super było to jest rzeczywiście ciekawe, to co w śnie można przeżyć można się zainspirować i można wykorzystać to później w swojej pracy twórczej. Tym, ale wiesz, ja to pamiętam też, że jak ci ciągnąłem za tą łapę do kuchni, to ja odzyskałem też świadomość w momencie, ale ja patrzyłem się na podłogę, ale na króciutko. No ja też pamiętam podłogę. Pamiętam wzór na podłodze właśnie. Ta, to chyba jakaś była kratka biało-czarna. Ale u mnie było jakoś takie żółtawe czy szarawe. Tak, tak, to prawda. Ja również miałam bardzo ciekawe doświadczenie. Cały dzień, yy, pewnego dnia cały dzień malowałam sobie, rysowałam. Właściwie siedziałam nad jedną pracą, taką rysunkową. Później poszłam spać, ale leżąc w łóżku, to nie był sen, leżąc w łóżku ten obraz, który namalowałam, odtworzył mi się w wyobraźni całkowicie i dokonała się korekta. To znaczy jakby mój umysł poprawił to, co było źle i ten obraz rzeczywiście zagrał i stał się piękny w mojej wyobraźni. No A ja miałem kiedyś z kolei też ciekawą przygody. Wyobraź sobie, że jestem gdzieś na, chyba w pracy, leżę. No i zrobiło mi się takie krótkie OB i stoję na jakiejś takiej czarnej ziemi zrobiła się szczelina z wypływającą lawą. Wyskoczył jakiś taki diabełek mały i pognał się nadal. Ale co było ciekawe, uróż mi w tych płomieniach mój kwiat, który malowałem wcześniej. Jako, że ten kwiat był w bardzo mizernej kondycji, był bardzo paskudnie narysowany, w proporcji był po prostu zwlaczały, wsadziłem zaciekawiony rękę pod jego korzenie, chcąc się dowiedzieć, czy coś, co mu dole, dlaczego on jest taki paskudny. No i okazało się, że korzenie nie miał, po prostu była pusta przestrzeń pod, pod powierzchnią ziemi. I rozczarowany stałem i po prostu poszedłem dalej, czy ocknąłem się i zacząłem pracować dalej. Tak, myślę, że sny są doskonałą inspiracją, nie tylko właśnie tutaj jak mówi, że można coś tam zweryfikować, ale też można przeżyć dokładnie swój obraz, prawda, być tym kolorem, światłem i wszystkim i wtedy rzeczywiście, rzeczywiście można przeżyć ten obraz. Myślę, że malowanie najważniejsze jest doświadczenie tego, co się maluje, żeby to nie było sztuczne odtworzenie czegoś. Kiedyś pamiętam, zastanawiałem się, jak można byłoby wykorzystać te podróże wyobrażeniowe, by zdobywać tematy i inspirować się w pracy twórczej. Kiedyś moja córka w szkole miała zadanie do wykonania, i szukając pomysłu, położyłem się, różniłem i wpadłem w delikatny trans, programując jak gdyby mój sen. Zarzuczyłem sobie zobaczenia obrazu, który by odpowiadał wspaniale tym wymaganiom, które musiała sprostać moja córka w tym zadaniu domowym. I co się okazało? Zaprogramowałem sobie i pojawiały się obrazy, które były jak gdyby sketchem wręcz. Nie ja byłem nimi zadowolony i określałem nie, potrzebuję więcej katastrofy, potrzebuję większy kontrast, potrzebuję dodatkowo element wody jeszcze w tym. I co było super, po krótkim czasie pojawiały mi się jak gdyby gotowe obrazy, całe skecze, sekwencje wręcz filmowe, które wykorzystałem, podsuwając córce jako pomysły czy przeżyłaś takie pewne momenty, gdzie byłaś skonfrontowana z jakimś problemem, położyłaś się, wyśniłaś sobie, dostając jak gdyby całą gotową ideę, jakieś gotowe rozwiązanie, z którego mogłaś skorzystać. Tak, rzeczywiście u mnie też tak było, tylko że to było tym razem związane z rysunkiem, nie z malarstwem. Moje rysunki były takie zwykłe, no, czułam, że odtwarzam coś tam, nie podobało mi się, to chciałabym, chciałabym coś stworzyć, jakby żywą sztukę. No i zasnęłam. I rzeczywiście śniło mi się, że przyśnił mi się rysunek, który no, dokładnie odzwierciedlał to, o czym po prostu marzyłam. Nawet nie wiedziałam, jaką formę mogłoby to przybrać, a w moim śnie zobaczyłam dokładnie to, co chciałam osiągnąć w sztuce. A osiągałaś w tym momencie pełną świadomość, stopniowo, czy to były po prostu zwykłe sny? Nie, nie, to były tak zwane jasne sny, to znaczy nie, nie byłam w pełni świadoma, ale ta moja świadomość była taka wzmocniona, wyraźna, taka no, dosyć jasna i na pewno nie taka zwykła, senna, tylko taka lepsza. Wspaniałą rzeczą jest śnić świadomie, bo nie tracimy wtedy tego cennego czasu na odpoczynek, a po to trwamy dalej, mamy uczucie trwania i możemy kontynuować i rozwiązywać nasze problemy. Kiedyś w nocy obudziłem się, stojąc przed potężną ścianą na 5-6-7 metrów wysokości. Trzeba malować, ale miałem w ręce dziwne urządzenie, to był pędzel ze światła. To było dziwne narzędzie, które potrafiło... Yy, dobywać kolorowe plamy na płaskiej powierzchni muru i wiem, że wtedy oddalając się od tego muru, rysowałem wielkie, wspaniałe, barwne plamy. Byłem z siebie tak zadowolony, było to na tyle rzeczywiste, że byłem świadomy tego, że to robię i ciesząc się, że z taką łatwością te kolory osiągnę. I wtedy zdałem sobie sprawę, jak wspaniałym. Może być osiąganie świadomości w śnie, planowanie pewnych koncepcji, realizacja ich w śnie, gdzie w planie, w którym nie ma ograniczeń, w których możemy korzystać z idei, którymi dysponujemy, możemy po prostu budować wspaniałe formy, kształty, ciesząc się tym i ćwicząc nasze umiejętności artystyczne. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl